Odcinek 17. Na dziewiątej kasycie mówić będziemy o lwowskiej moralności. Przeczytałem to, co napisałem. Nie wiem, dobre to czy złe, Samemu siebie ocenić. Trudno, ale klamstwa nie ma. Wyciągnąłem to, co po kawiarniach, po kątach, co pisano na ścianach szaletów i co każdy tam poszeptywał łącznie z ortodoksyjnymi oczywiście, gdy są sami. <śmiech> Prawdziwi ortodoksyjni nie wierzą nawet najbliższym. Może wydawca powie, nie przejdzie. No to nie przejdzie, ale wycofać się z prawdy, żeby przeszło. Po co pisze? Żeby zarobić? <śmiech> Łatwiej kraść. Może większe ryzyko, ale wysiłek mniejszy. I urobek chyba znaczniejszy. A poważnie mówiąc, zburzyłbym własny wysiłek, gdybym chciał ugładzać. Oczywiście nie ma monopolu, naprawdę nikt go nie ma, prócz despotów i szubrawców. Ale wycofać się z własnego przekonania, to trochę tak jak z częściowym dziewictwem. Spróbować znaczy zacząć. Nie próbuję, więc nie zaczynam, lecz kontynuuję. Wpierw jednak mała dygresyjka. Dajcie spokój, sam wybucham śmiechem. Gdy zaangażował mnie do filmu Roman, uważam go za dobrego reżysera, uparty jak, ale może właśnie to jest potrzebne, by przewalczyć własną prawdę. Podobało mu się to, co powiadałem o dziecku urodzonym w godzinie zero, między nowym a starym rokiem. Było tak, że posypali się wtedy rady. Podajże w, w tym, w poprzednim, wcześniej pójdzie do szkoły. Nie, w następnym. Później pójdzie do wojska. Nie, w poprzednim będzie, będzie jakby dłużej żył. W następnym, gdy będzie miał kilka lat, bo to wygląda jak niedorozwinięty. W następnym, w poprzednim, w następnym. <śmiech> I tak w nieskończoności. Aż skolowany tato poszedł do mędrca poradę. Ten po namyśle rzekł. A gdybyś ty prawdę powiedział, he? Mędrczy Mędrczyk, odparł ojciec. Jesteś geniuszem. Mnie to w ogóle do głowy nie wpadło. Nagraliśmy, nie weszło do filmu. Wykorzystuję. No bądź, że milej czytelniku, we Lwowie mówiło się bądź z miasta. Powiedz, że dygresja była króciutka. Dobrze już, dobrze, dobrze już. Kontynuuję. A więc dlaczego we Lwowie było inaczej? Mówiliśmy o pograniczu wszystkiego ze wszystkim. Klimatów. Flory, fauny, cieków wodnych, kultur, religii, piśmiennictwa, alfabetów. Teraz dochodzą dwa, może najważniejsze przykłady. Drugi, Lwów jako tygiel do przetapiania narodowości, tak mówili oni anglicy. I pierwszy, chciałbym zająć się nim teraz, pogranicze, no jak to nazwać, pogranicze sposobów na życie w skrajnym odchyleniu. Wszelka skrajność jest ryzykowna, te są zabójcze Gdy stojąc na wysokim zamku, twarzą do gwiazdy polarnej, spojrzymy na Berlin, Paryż, Nowy Jork, San Francisco, ale nie dalej Znajdziemy ludzi zarabiających pieniądze, po to by, no po co, by mieć pieniądze Im więcej ich mają... Tym bardziej rośnie ich chęć na to, by mieć ich więcej, tym bardziej stają się bezwzględni, zachłanni, okrutni, począwszy od kramarza, krescendo kończąc, na miliarderze gotowym popełnić samobójstwo, bo mu z 17 miliardów zostało zaledwie 14. Gdy spojrzymy na prawo, spostrzeżemy takich, którzy sięgają po władzę, po to by, no, by mieć władzę. Im więcej jej mają, tym bardziej rośnie ich chęć na to, by mieć jej jeszcze więcej, tym bardziej stają się łapczywi, bezwzględnie okrutni. Począwszy od odźwiernego, który pod drzwiami pustej restauracji warczy psem jest tazania, ty? Kreszen, no, kończąc na, na, na A może lepiej nie kończyć, co? <śmiech> Wtedy rzeczywiście lepiej było Nie mówić o tym Opętani przez, jak to mówi Najmądrzejsza książka świata złotego cielca Gardzą władzą Za którą nie stoi góra złota. Pijani narkotykiem Władzy gardzą mamoną Który nie strzeże Piącha zdolna zdruzgotać Najtwardszą szczękę Odwróćmy się więc i spójrzmy na miasto pogranicze i parę set tysięcy przykładów na to, że może być zwyczajnie, po ludzku. Pierwszy z brzegu po przekątnej ode mnie na rogu grudzickich rynku i dominikańskiej, pan edzio chlejodawca zwany Atlasem, jak mówił o sobie, pół Żyd, pół Polak, ali cały Lwowiak, szef własnej restauracji, potem kierownik restaurana opery Tabalieta, gdy ja byłem na niedźwiedziach. Potem jakaś stolówka w lodzi. Tam bez słowa padli sobie w ramiona z posłem na Sejm Rzeczpospolitej, panem Bronisławem, a córka pana Bronisława, przyjaciółka moich lat górnych i durnych, Hania, pochlipywała razem z nimi. Nie zamienili ani słowa. Nie dali rady. Wtedy nie mogłem zdradzić jej nazwiska. Dziś mogę państwu powiedzieć, że była to Hania Rudzińska. Z domu Wojciechowska. Człowiek e, po prostu, po prostu człowiek. Otóż pan Talerski, bo tak się naprawdę pan Edzio nazywał, zarabiał krocie. A po dodaniu do tych kroci paru szwajnerów, tak nazywano moniaki we Lwowie, rozrzucał to wszystko jak śmiecie pomiędzy artystów, przyjaciół, tych, że trza. Warszawiści powiedzieliby Potrzebowskich i nigdy nie miał grosza. Uwielbiał być wykorzystywany z własnej woli. Wiedział, że dawać jest cenniejszy od brać, jak być od mieć. Jak każdy rasowy baciar z popód wysokiego zamku był poetą życia. Kochał jest wzajemnością, żył z z gestem. No to zwyczajnie, po ludzku i po włosku. Pieniądze były dla niego, nie on dla pieniędzy. Żył z tego, co zarobił i dokładał zawsze. A z czego? <śmiech> tego już żaden dnitku nie się. Może ktoś spytać, jakim prawem pisze, opierając się na relacjach innych o człowieka, którego widziałem dwa razy w życiu. Bo pan Edzia to symbol miasta. Jego duch wyrwany z tysięcy, tysięcy jemu podobnych miasto kochających lwowiaków, życzliwych każdemu, kto nie zawiódł. Jeśli cię ktoś zawiódł, trudno, to on traci, odstawiasz go na bok i do każdego nowo poznanego odnosisz się z jednakową życzliwością. A jeśli cię zawiedzie, trudno, to on traci i cała zabawa zaczyna się od początku. Ale ty nie gorzkniejesz, nie kwaśniejesz, nie pierniczejesz uczył ojciec. Doktor Praw i chlejodawca pan Talerski zmarł w Australii jako pracownik fizyczny w pralni mechanicznej. Moim zdaniem zazdrościć mu może jego samopoczucia, pogody ducha, szacunku, na jaki sobie zasłużył. Zazdrościć mu może tego wszystkiego człowiek bogaty jak krezus, któremu udało się oszwabić zespół na 20 dolarów od koncertu Stracić dobre imię i zaufanie A miałem taki wypadek I tu dochodzimy do mojego konika osobistego Moralności lwowskiej Ona została na lwowiaku Na tym homo leopoliensis Wymuszona przez okoliczności Które staram się w tej książczynie opisać Każdy handlarz w Lwowie Po swojemu oszukiwał, targował się, picował Odbywało się to jednak w ramach Niepisanej umowy, bez mała zabawy. Jeśli wszakże kupujący przez zapomnienie zostawił portfel z grubą forsą, ten oszukujący handlarz będzie go oszukał, mu ten portfel zwróci. Sobie zaś każe zapłacić, podwójnie oczywiście, za fatygę. Działa się tak ze względu na dobrze rozumiany interes własny. Nie pomożesz, nie pomogą. Oszukasz, oszukają. Zostawisz w biedzie, zostawią i ciebie. A honor lwowski. Utracisz te wartości, nie masz czego we Lwowie szukać. Będziesz jak nieprzyjęty przeszczep. Każdy baciar się odwróci. Kto dziś zrozumie, dlaczego Danusia za darmo, w Lwowie się mówiło za bezdurno, Przepisuję moje teksty Przyczyna jest jedna Współczesny, nauczony przez życie Nie frajer Ten, co to nie do niego ta mowa Odpowie, bo idiotka Ja odpowiem, bo idioto Ma dużo pieniędzy Jak męż kościelna Nie ma funduszy na zapłacenie <śmiech> Są Więc o co chodzi do cholery? Po prostu nie chce Może nie lubi pieniędzy Lubi, lubi, bardziej od socjalizmu Więc Bo jest lwowianką I to cholernie trudno Wytłumaczyć, żeby jaskiz Tak nas wychowano i kropka Nie tylko tata, nie tylko mama Tak nas we Lwowie wychowywano I szluz Na pykarski mój koleżka najegrawał się ze znanego Świra lwowskiego A musicie wiedzieć, że tych wariatów Lwowskich było dużo i ani jednego Agresywnego czy obscenicznego. Chociaż zawsze był, <grych> był taki jeden karzel przekładający zwrotnicę tramwajową, raczej należałoby powietrzyny po prostu, na placu Bernardyńskim. Zimą podczas mrozu a mrozy w Lwowie bywali siarczyste, udawał, że płacze zakrył twarz rękawicami i buczał. Jakaś litościwa paniusia zainteresowała się z dobroci serca, co ci jest, dziecku? Jacej siusiu, no to ale nie mogę przydać rady z marłem. Paniusia ulitowała się, ale w czasie pomagania dziecku malu nie zemdlała. Dziecko, ile ty masz lat? Cydziescy. Cudem, karzeł uszedł z życiem, ale wariat to nie był. Ten napiekarski natomiast był świrem murowanym. Mój kolega dworował sobie z niego, drażnił go. Nie żeby boleśnie, ale no, ładne to nie było. Przechodzący obok ogromnego wzrostu, pan położył rękę na jego ramieniu, a ciężko musiał mieć rękę, bo kolegaż stęknął z bezbronnego, z nieszczęśliwego, a może ty by tak ze mnie trochę popróbował sobie robić pacelychę. Koleżka robił się coraz mniejszy, wreszcie bąknął – przepraszam, mnie, a za co? Pan sięgnął do kieszeni, wyciągnął szóstaka, dziesięć groszy, podał koledze i rzekł, wskazując na świra – pójdziesz do niego, powiesz przepraszam pana, oddasz mu i proszę to zapamiętać. Bolało? Trochę. <gry> Przepraszam, nie chciałbym tak, żeby bulało, ale graby istotnie, mam troszkę przyciężkie, no idź. Tak nas wychowywano i kiedy tak wychowywuje każdy i kiedy każdy tak wychowywuje każdego i kiedy takie wychowywanie każdego przez każdego jest na każdym kroku, wtedy rodzi się powoli w bólach coś, co pozwoliłem sobie nazwać moralnością lwowską. Czy to rodzi się długo? Nie, u nas trwało to zaledwie 600 lat. To znaczy 599 konkretnie. Była to moralność tak odporna, że do wyplenienia jej, czy złamania jej potrzebni byli fachowcy dużej klasy. Znaleźli się. Zamiast uczyć, jeli pouczać. Kto to powiedział, kto umie coś robić, robi to, kto nie umie, poucza innych, jak to się robi. W wypadkach wyjątkowej odporności trudno celu święca środki obcinać będziemy ręce. Nie, to było później. Wtedy w więzieniu lwowskim obcinano języki. Widział je na własne oczy leżące na stosiku w kącie celi. E, ba, czy mam prawo? Czy mam prawo podać choćby imię? Człowiek żyje po dwóch zawalach w Warszawie Przykro mi się zrobiło, gdy zaczął po prostu wrzeszczeć Ta czego ty się kłócasz? Boi się, znaczy Że nazwisk nie wymieniasz Ja sam to wiedział, jak ciebie widzę. I księdza wiedziałem przybitego krzyżem Ćwiekami W więzieniu, tamże Dwóch braci mamy lebedyńskich W obronie Lwowa Leglo Dwóch moich stryjecznych braci W zloczowie na, na zamku zamordowano Mojego ojca chrzestnego na oczach rodziny w krasnym zatłuczono. Moje nazwisko możesz podać z rokiem urodzenia i szczepienia ospy. Co cię strach obleciał? Aby ci pokapało, ryknąłem ja. Ta gdzie Rzym, gdzie kryma, gdzie kręcone słupy, co ma do tego strach? Komu ja komu, ale tobie tłumaczyć. A okazuje się, że trzeba. Bo albo zostawić wszystkim tylko imiona poza aktorami, z osobistościami itd. Albo wszystkich po nazwiskach, jak po oczach. Jednakowoż w tej sytuacji pisałem o osobach żyjących we Lwowie pod cudzymi nazwiskami, bo pod swoimi nie przeżyłyby. Dziś boją się jeszcze przyznać do własnych. Za Stalina alternatywy były nieublagane. jej narodowość albo obywatelstwo. Albo miejsce pobytu, albo świat doczesny na mniej doczesny. I tak zmieniano Życiorysy, pochodzenie, krewnych, daty Nierzadko zawód zachmęcono wszystko Dzieci i dzieci dzieci Wchodziły w naturalne związki Z miejscowymi Zimportowanymi A ci czy te też mieli klopoty Z wytłumaczeniem się przed swoimi rodzinami Z zepsucia ankiety personalnej Nie ze zdrady O wychowywaniu w religii Lepiej nie mówmy a co z wychowywaniem w tradycji, w języku, w obyczajach, w historii? W Szwecji władze namawiają obcokrajowców do pielęgnowania tradycji narodowych, a dzieci polskie buntują się czasem, bo nie chcą żyć w gettach, enklawach co mówić o Lwowie, gdzie na cmentarzu Lyczakowskim niżej podpisany w zeszłym roku słyszał, jak przewodniczka oprowadzająca grupę rosyjską mówiła rutynowym, beznamiętnym głosem. O Ukraińcach Polaki mówili bydło. Bydlo to znaczy Skotina. I władmy odszedłem. Byłem półtora roku po zawale. Daleki jestem odrobienia zarzutu tej pani. To duch batiuszki Stalina się klania. Po ilu latach? To jego pieriekowka duszy, jego cesarsko-kajzersko-carsko-stalinowskie diwide impera. działa, działa panowie, działa. Osiemnaście lat po odejściu chorążego pokoju przyjaciela dzieci, ojca narodu, generali Simusa, Czolgi i ciągniki wjechały, tratując groby naszych bohaterów narodowych, miażdżąc kolumny budowane w hołdzie tym bohaterom przez największe miasta polskie. Wjechały na jeden z najpiękniejszych cmentarzy świata. Baciuszka, wyrzucony z grobu, uśmiechał się dobrotliwie i podkręcał wąsa. Psuje mu tylko zapewne humor fakt, że po środku na najwyższym miejscu luku triumfalnego widnieje napis mortu i sund ut liberi vivamus umarli abyśmy my mogli żyć wojnie. ale wyćwiczona orkiestra po dzisiejszy dzień i zresztą nie tylko wtedy jak pisałem książkę i dzisiaj gdy ją czytam to też ten pan nie śpiewa czysto, lecz ma potężny głos A czystość to nie wszystko, słuchajmy Taki los A orkiestra i no ano, a orkiestra rżynie A orkiestra ino, ano, rżynie i no ano, i Ten pan nie śpiewa czysto, lecz organ ma jak dzwon. Nieważny ten, kto słucha, lecz kto nadaje ton. orkiestra -no, no, orkiestra rżenie nie. A orkiestra -no, no, no, co może nie? Ten pan nie śpiewa czysto, lecz takie plecy ma, że Czlek się kłania nisko i nie klnie. Mores zna orkiestra i na no, orkiestra rżenie, a to w C, dura, to w G, dura, to w D. Ten pan nie śpiewa czysto, nieczysto, no to co? Nieważne jest jak śpiewa, lecz to jest ważne kto. A orkiestra a no a orkiestra rżynie, rżnijcie chłopcy i nie oszczędzajcie się. Ten pan nie śpiewa czysto, zebrało się jury. Siedzieli bardzo blisko, orzekli, pięknie brzmi, no, co jest orkiestra, i no orkiestra, a ten z pałeczką stara się. Ten pan nie śpiewa czysto, ktoś wrzasnął, przestań wyjść, lecz dostał tak po pysku, że brawo zaczął bić. orkiestra i no ano, orkiestra, że nie, a tubista nam i sobie w tubkę dymie. Ten pan nie śpiewa czysto, a któż to twierdzi tak, pozwoli pan nazwisko i krytyki już brak A orkiestra i no ano, A orkiestra, że nie. Rozbawiony pierwszy rząd Na podium prze Ten pan już śpiewa Czysto ktoś rzekł Słuchacze wryk. Kto się nie zgadza wystąp I nie wystąpił nikt a orkiestra i no a orkiestra rżenie. A cymbady grają, aż się plakać chcę A orkiestra i no a orkiestra rżenie Kiedyś może, mój ty Boże, zmęczą się Tak, przepraszam, tylko odłuszę gitary Nie dziwota że niektórzy nauczeni doświadczeniem lwowiacy patrząc na tę staliną orkiestrę, mówią do mnie, wie pan, co jest prawda, niech pan, niech pan o mnie nie pisze z tymi, to... Nigdy nic nie wiadomo. Jeden dodał, wie pan, co było dla mnie w procesie o zamordowanie księdza popieluszki najgroźniejsze? Mowa oskarżycielska pana prokuratora. Wiem, bo nagrałem ją na kasetę. Skasowałem potem, jeden zawał mi wystarcza, ale sięgnąłem do zapisu prasowego. O tym średniowiecznym morderstwie, sadystycznym, zimnokrwistym, zaplanowanym przez zastępcę dyrektora departamentu i naczelnika wydziału w urzędzie stworzonym dla gwarancji bezpieczeństwa publicznego, Powiedział na procesie prokurator prokuratury generalnej, ten, którego wyznaczono do docieczenia prawdy i wykazania winy mordercom, powiedział, co następuje. Oskarżony Piotrowski stwierdził, że opisane w akcie oskarżenia działania skierowane przeciwko księdzu Jerzemu Popieluszce podjął, aby uniemożliwić mu kontynuowanie nadużywającej wolności sumienia i wyznania oraz godzącej w porządek prawny działalności politycznej o charakterze antypaństwowym o zamordowanym zaś siał nienawiść, poniżał, szydził wzywał do niepokojów społecznych niepokoje te podsycał nie tylko w Warszawie lecz także na terenie kraju gdzie coraz częściej wyjeżdżał jako obywatel i kaplan podejmował działania ekstremalne, sprzeczne z zasadami prawa obowiązującymi w społeczeństwie i regulami jego zawodu. Padł ofiarą oskarżonych, którzy podobnie jak on uznali się za powolanych do podejmowania działań ponad prawem. Nie. Nie potrafię skomentować może potrafię napisać piosenkę I rzeczywiście napisałem piosenkę I nazwałem ją Szukasz prawdy szukasz Co pan tu robi, panie szatanie Co ja tu robię, śmieszne pytanie Karty rozdaję W życia grze Tutaj jest pieniążek Tutaj leży sława Ten zasiad odbije wszystko To jest władza No a Uczciwość gdzie? Słuchaj no gościu, miły matolku Jeśli tak śpieszno ci do anielków Zwiewaj, nie drażnij mnie Szukasz prawdy, szukasz Ale się oszukasz, ale się oszukasz Aniele, powiedz mi proszę, czemu do diabła nie śmierdzę groszem Choć głowę mam i parę rąk Choć pracuję ciężko, żyję raczej skromnie Czy mam kraść, człowieku, z tym przychodzisz do mnie Czuję diabelski swąd Nie wstyd ci do nieba, z takim iść pytaniem W piekle tylko dadzą ci odpowiedź na nie Proszę cię, odfruń stąd. prawdy szukasz, ale się oszukasz. Czy pan Belzebub, słucham wnikliwie? Dużo zarobić chcę, lecz uczciwie, dużo i uczciwie. Pyszny żart! Problem to piekielny, owszem, nie zaprzeczy, ale nie w to piekło wpadłeś, mój człowiecze. Człowiek nam! Pomysł skradł, tak jest stworzył piekło na swoim padole, że przy waszym moje to jest przed przedszkole. Wróć na swój lepszy świat. Szukasz prawdy, szukasz, ale się szukasz, ale się oszuka. Jestem z powrotem, witam nareszcie, no jak wam poszło? Nijak, prezesie, lecz wiem, gdzie ta prawda jest Byłem w piekle, w niebie, z czartem też gadadem. wiem To znaczy właśnie, właśnie tak myślałem, lecz że też wam się chcę Wy się tam miotacie, a tu dawno na was czeka już podwyżka, premiano i awans dawno należy się. Szukasz prawdy, szukasz, ale się oszukasz, ale się oszukasz. Hej, sekretariat, lączcie mnie z pieklem, tu mówi prezes. Wydurnie wściekle wyśredniowietrzenek ty Któż to wam pozwolił brać się za oświatę? Czy was nie uczyłem, jak się rządzi światem? Wszystko psujecie mi Puty mamy pewne miejsce tu na górze, póki tam na dole durnie są i tchórze, a człek przed człekiem drży. Szuka prawdy, szuka, ale się oszuka, szuka prawdy, szuka, lecz gdy ją odszuka, koniec naszej gry, koniec szatańskiej gry. Tak, mój Boże żeby rzeczywiście to mógł być koniec tej szatańskiej gry tak się zastanawiam już poza książką wiesz Krzysiu zwracam się do Krzysia dlatego ponieważ my razem nagrywamy jesteśmy u Państwa razem w domu z Krzysiem Oczkowskim. tak się zastanawiam nad tym ile razy pisałem piosenkę o kimś a potem przychodziły mi się śpiewać tę piosenkę temu o którym tę piosenkę napisałem. To nigdy nie zdarzało mi się, żeby ten ktoś wiedział, że to o nim. Ale to jest taka historia jak z szubrawcami na przykład, ponieważ jak się zapyta człowiek, człowieka, który nie jest szubrawcem, czy jest szubrawcem, to odpowie, że nie jest szubrawcem, bo nim nie jest. Natomiast jeżeli szubrawca zapytamy, czy jest szubrawcem, to odpowie, że nie jest szubrawcem, dlatego, bo jest szubrawcem. To zabawna historia. No ale drodzy Państwo, ja się tak tutaj rozgadałem, a rozgadałem się dlatego, ponieważ nowego rozdziału, który się nazywa Trudniej niż Zacząć, już byśmy nie zaczęli, bo tylko parę linijek. Natomiast rozpoczniemy ten rozdział na stronie następnej dziewiątej kasety.